Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć. I znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowo. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie. Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić. I znajdę czas na strach i na nadzieję płowę. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystaną z ciekawością czas. Żegnam Was, żegnam Was, żegnam Was.